Witam wszystkich, z tej strony Łukasz Frącz, dziś mamy 7 października 2010 roku i kolejny odcinek GaduCast. Tym razem pomęczę was moimi przemyśleniami i nadziejami związanymi z filmowym Mass efektem bo jak wiemy powstaje film osadzony w tym Uniwersum. Jego produ produkcją zajmuje się wytwórnia Legendary Pictures między innymi autorzy Mrocznego Rycerza, którego oczywiście nie oglądałem więc nie wiem na co stać tych ludzi, ale z tego co słyszałem to wiadomość o tym, że właśnie Legendary Pictures robi Mass Effect została przyjęta bardzo entuzjastycznie, więc mam nadzieję, że no, te ten entuzjazm jest nie bez powodu, ale dobra od czego ja oczekuję od filmowego Mass Effect'a przede wszystkim to nie może być ekranizacja gry. Jeżeli spróbujemy ekranizować przykładową pierwszą część Mass Effect, no to ja pójdę do kina i prosto z tego kina jadę, wybieram się do elektronikarski, wkładam i ten bilet no, tam gdzie u mężczyzn nic nie powinno wchodzić, tylko wychodzić. Bo... bądźmy poważni. Jest kilka powodów, dla których nie powinniśmy ekranizować gry Mass Effect. Jednym z nich jest to, że te gry już są tak filmowe, że są bardziej filmowe niż niektóre filmy. Na przykład Na Wspólnej, czy M jak Miłość. Bez obrazy dla fanów. Ale drugi, chyba ważniejszy powód jest to, że w tych grach dużo, duży wpływ na to, jak one wyglądają, ma właśnie gracz. I tak na przykład ja gram sobie szepartem mężczyzną, standardowy wygląd ma ale na przykład ktoś sobie gra Szepardem, który wygląda jak jego wychowawczynię i co? Idzie do kina a tu mamy zupełnie kogoś innego i co? To jest ekranizacja gry, w którą on grał jeżeli bohater wygląda inaczej wszystkie wybory są inne nie, tak, tak być nie może dlatego mam nadzieję, że producenci filmu, którzy, którymi są producenci gier między innymi pan Hudson I mam nadzieję, że postarają się wymusić na filmowcach aby Mass Effect movie był filmem, który jest uzupełnieniem, kolejną częścią tego uniwersum podobnie jak to ksi są książki, komiksy więc tak, aby ten film razem z grami stanowi całość, a nie był jakąś marną popłuczyną po grze i na przykład, nie wiem ja bym się nie obraził jakby powstał film, o w którym pokazana zostanie wojna pierwszego kontaktu tak to by było bardzo ciekawe a chociaż jeszcze lepsze byłoby film który opowiadał o tym co się dzieje na ziemi w momencie kiedy jest wiadomość ludzie wstają rano a tu nagle breaking news nie jesteśmy sami we wszechświecie na Marsie odnaleziono starożytne ruiny i na świecie wiadomo panika chciałbym zobaczyć żeby filmy pokazali właśnie jak reagowali przywódcy państw jak zareagował Watykan i in, przedstawiciele innych wielkich religii bo jak nie patrzeć taka informacja wpływa fundamentalnie na nasz światopogląd i to by właśnie to by był świetny film na który bym poszedł do kina raz pewnie drugi raz i trzeci a później bym go kupił sobie na płycie bo yy, o filmie w którym nie występują ludzie raczej nie mam co marzyć więc mała szansa, żeby pokazano wojnę Quarian z Getami. czy chociażby jeszcze upadek Protean, bo te wydarzenia miały miejsce w czasach, kiedy ludzie jeszcze nie wiedzieli o istnieniu prawa powszechnego ciążenia, chociaż y, wojna z Getami już była 300 lat temu, więc ale nieważne, nie nieważne w każdym razie raczej nie, nie zanosi się na to, żebyśmy kiedykolwiek y, widzieli to, co się działo y, przed Pojawieniu się ludzi w galaktyce No dobra To tyle Mam nadzieję, że dobrze wam się słucha gadukastów i że w ogóle podoba wam się pomysł tego typu mo krótkich monologów, w których przedstawiamy naszą opinię na dowolny temat, choć trochę związany z grami No to czas kończyć i Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków gadu shortcastów, short podcastów, reviewcastów castów, jeszcze jakichś tam castów, screencastów o. No i oczywiście do czytania newsów, recenzji, zapowiedzi, playtestów i ogólnie do odwiedzania naszego serwisu. Do usłyszenia.